Słuchasz Radia Wolne Media Słuchacie Radia Wolne Media przy mikrofonie Maurycy Hawranek. Dzisiaj w dniu, w którym nagrywam te słowa mamy 8 marca To ważny dzień w historii Radia Wolne Media I to nie dlatego, że mamy Dzień Kobiet, którym na marginesie składam najlepsze życzenia Ale dlatego, że powstało pierwsze w Polsce internetowe radio interaktywne Istnieją sieci już podobne radia, ale za granicą, jak na przykład radio Jamendo. Na czym polega interaktywność radia Wolna Media? Otóż to Wy, drodzy słuchacze, będziecie decydowali o tym, czego chcecie słuchać. Jeśli jakaś piosenka lub audycja przypadnie Wam do gustu, będziecie mogli ją odsłuchać kilka razy. Jeżeli nie, no to możecie ją przewinąć. Radio można przewijać do przodu, do tyłu a także zatrzymywać. Jest to przydatna opcja, na przykład, gdy musicie wyskoczyć do toalety i nie chcecie stracić ani jednej sekundy audycji. Obecnie radio znajduje się w fazie testowej, dlatego jeśli coś będzie nie działało tak jak powinno, prosimy o wiadomość na adres redakcja małpawolnemedia.net. Radio jest robione dla Was, nie dla nas, dlatego możecie zgłaszać także własne propozycje dodawania nowych piosenek lub usuwania z playlist piosenek, które nie pasują do konkretnego kanału tematycznego, albo nie pasuje w ogóle do radia lub nie podoba Wam się. W naszym radiu będzie można również posłuchać audycji archiwalnych. Te audycje będą zamieszczane na samym końcu radia po tygodniowym bloku programowym. Będą to najlepsze audycje, jakie do tej pory stworzyliśmy które już były kiedyś w Radiu Wolne Media emitowane. To tyle byłoby tytułem wstępu. Teraz może przejdźmy do ramówki dzisiejszego Programu. Otóż, już za chwilę wysłuchacie audycji i ordynacji góry głosy ze Szwajcarii. Wprawdzie będzie referendum, jakie odbyło się w Szwajcarii 7 marca. Zaraz potem zapraszam na horror Jugendamtów. To już będzie dziewiąta audycja Marcina Gala. Tym razem matka i córka będą opowiadały o tym, jaką jak gohennę zaoferowały im Jugendamt. Zaraz potem e, Łukasz Witkowski w swoim programie Polski Detroit e, będzie rozmawiał o Instytucie Piasta e, oraz e, będzie kontynuowana wyprawa na Warmię i Mazury. Po polskim Detroit e, zapraszam gorąco na program Dzielęży Prawda. Tym razem Filip Czarnecki e, będzie rozmawiał o nowym porządku świata. Zaraz potem będą Infrafakty, e, a tuż po nich program Infry o masonerii. Na koniec yy, krótki program z Centrum Pasowego LEMON o stresie, to będzie druga już rozmowa, zapraszam serdecznie.